To są informacje Polskiego Radia 24. Komisja śledcza w sprawie giełdy Zonda Krypto. Taki ruch rozważa koalicja rządząca. Polska 2050 chce spotkania z ministrą klimatu w tle wniosek opozycji o jej odwołanie. Trwa Europejski Tydzień Szczepień. Eksperci zalecają przyjęcie preparatu przeciwko WZWA. Minęła dziewiąta. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Koalicja rządząca rozważa powołanie w Sejmie Komisji Śledczej do spraw Zonda Krypto, giełda kryptowalut. Od tygodni ma problemy z płynnością finansową, a według rządzących była wspierana przez niektórych polityków opozycji i prezydenta, który dwukrotnie wetował przepisy związane z kryptoaktywami. Ten temat pojawiał się w naszych dzisiejszych porannych rozmowach z politykami. W studiu jest ich gospodarz, Roch Kowalski. Tak było, dzień, dzień dobry. dobry. Co ci mówili dokładnie politycy? Ci z koalicji rządzącej przekonywali, że sprawa giełdy Zonda Krypto to wymaga szczegółowego wyjaśnienia, także w kontekście wspominanych przez Ciebie między innymi przepływów finansowych między spółką, a niektórymi politykami opozycji. Tak mówił wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński z PSL-u. Jest to może poziom porównywalny do afery Amber Gold, Prawie 30 tysięcy osób zostało oszukanych na kwotę 350 milionów złotych, no, więc to jest ogromna... Ogromna skala i cały ten mechanizm, który z tym był związany. Wsparcie Zonda Krypto przez polityków opozycji i przez Polski Komitet Olimpijski to jedno, ale pytanie, czy prokuratura i organy państwa zrobiły wszystko, żeby uchronić Polaków przed niebezpiecznym inwestowaniem. Tak zastanawiał się w poranku Polskiego Radia 24 Kamil Wnuk z Polski 2050.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 Polska 2050 oczekuje, że Paulina Henik-Kloska spotka się ze swoim byłym klubem parlamentarnym. W rozmowie z Polskim Radiem wicemarszałek Senatu z tego ugrupowania Maciej Żywno odniósł się do wniosku opozycji o wotum nieufności wobec ministry klimatu. Nawiązał też do słów premiera o tym, że głosowanie będzie testem koalicyjnej lojalności. Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy, ostrzegał szef rządu.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 przed głosowaniem wotum nieufności minister Pauliny Henik-Kloskę zaprosił też klub parlamentarny PSL. Przypomnijmy, po rozłamie w Polsce 2050 ministra klimatu i środowiska została liderką klubu Centrum. Głosowanie nad wotum nieufności wobec Pauliny Henik-Kloski ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W całym ubiegłym roku było to blisko 1100 przypadków i to już już było trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, mówił Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Czyli gdybyśmy w tym tempie powiększali grupę chorych, no to będziemy mieli w tym roku około dwóch, może trzech tysięcy chorych. Dla nas to jest już bardzo duża liczba, bo pamiętajmy, że to jest taka trudna choroba do zwalczania, ponieważ po pierwsze, okres zakaźności zaczyna się przed objawami i potem zaraża przez cały okres, kiedy ma objawy, a nie zawsze ma od razu żółtaczkę. Więc część osób na przykład jeszcze pracuje, mimo, że ma już bóle brzucha, ma już jakieś objawy. Profilaktyką są szczepienia, podkreślają eksperci podczas Europejskiego Tygodnia Szczepień. Obecnie przeciwko WZWA można zaszczepić się też w niektórych aptekach. Komisja Europejska przedstawi dziś plan, który ma doprowadzić do obniżenia wysokich cen energii. To reakcja na rosnące koszty wojny na Bliskim Wschodzie i problemy z transportem paliwa. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśla, że konieczna jest koordynacja na poziomie unijnym napełniania magazynów z gazem oraz skoordynowanych zakupów tego surowca i ropy. Komisja ma też zaproponować działania oszczędzające energię, na przykład tam, gdzie jest to możliwe co najmniej jeden dzień obowiązkowej pracy zdalnej. W ciągu kilku dni w Warszawie ruszy z pracami zespół do spraw dzików powołany przez prezydenta stolicy. Eksperci będą zastanawiać się, jak, jak w humanitarny sposób można ograniczyć populację tych zwierząt bez konieczności ich odstrzału. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie antykoncepcji dla dzików, mówi przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy Renata Niewitecka. Pani dyrektor Muchowska na komisji powiedziała, że jeśli będzie na przykład dostępny i bezpieczny środek antykoncepcyjny, to będziemy pierwszym miastem w Polsce, który je wprowadzi, więc mam nadzieję, że my rzeczywiście będziemy prekursorami. Antykoncepcja dla dzikich zwierząt, których populacja gwałtownie rośnie w miastach takich jak gołębie czy wspomniane dziki, to nie nowy pomysł. Europejscy naukowcy pracują nad tym od kilku lat, a w ubiegłym roku badania nad antykoncepcją dla dzików rozpoczął zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na wyniki musimy poczekać jeszcze co najmniej dwa lata. To były informacje Polskiego Radia 24. Na razie nad Polską bezchmurne niebo. Chmurzyć może się nieco po południu. Padać się dziś nie powinno, a na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie i północy do 17. Z kolei nad samym wybrzeżem będzie chłodniej, około 8 stopni.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 Prawie 8 minut po godzinie 10. No a w stanie dnia spoglądamy teraz na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Władimir Załęński, poinformował we wtorek, że Kijów zakończył naprawę rurociągu przyjaźń. a to oznacza, że transport rosyjskiej ropy może zostać wznowiony. Infrastruktura została uszkodzona w rosyjskim ataku pod koniec stycznia. Już teraz łączymy się z naszym reporterem Maciejem Miastrzemskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To powiedz nam o szczegółach, no i jakie to może mieć konsekwencje? No to ma konsekwencje i dla państw Unii Europejskiej i dla samej Ukrainy i także dla Rosji. Wspomniałeś, że Wołodymyr Załęski ogłosił, że specjaliści zakończyli remont rurociągu przy Jasi, ropa może nie popłynąć. W związku z tym Kijów oczekuje od Węgier odblokowania pakietu pomocy unijnej. To jest 90 miliardów euro. Pakiet zablokował Wiktor Orban, kiedy był premierem, obarczając Ukrainę odpowiedzialnością za brak dostaw rosyjskiej ropy. Choć Ukraińcy tłumaczyli, że no, tranzyt ropociągiem został przerwany, dlatego że zniszczyli ten ropociąg sami Rosjanie. Rosjanie, których ropa płynie właśnie tymi Rurami. Przypomnę, ataki ukraińskich dronów na infrastrukturę naftową Rosji, jak mówi ekspert wojskowy Jan Matwiejew, doprowadzają nie tylko do zrywania takich właśnie transakcji między Rosją, a na przykład Węgrami czy Słowacją, bo to te kraje Unii Europejskiej korzystają z surowców energetycznych rosyjskich, ale także do zrywania łańcucha produkcyjnego w samej Rosji, co prowadzi do zamrażania procesu wydobycia, transportu i eksportu ropy.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 No to tyle o konsekwencjach finansowych, a teraz konsekwencje polityczne, które chyba dla nas są ważniejsze, bo chodzi o współpracę Węgier z Brukselą i jednocześnie z Kijowem. Ja przypomnę, że tuż przed ogłoszeniem przez prezydenta Zeleńskiego, że ropociąg już jest gotowy do transportu ropy, ukraińskie drony zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek zakład pompowania i wysyłki ropy w obwodzie samarskim w Rosji. O tym mówił m.in. urzędnik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i celem operacji była stacja dyspozytorska w wsi proswiet stanowiąca część systemu przesyłania surowca rurociągiem przyjaźnia. Więc no, z jednej strony Ukraińcy ogłaszają, że proszę bardzo, może rosyjska ropa popłynąć tym ropociągiem, a z drugiej uszkadzają jakieś elementy początkowe tego ropociągu, uniemożliwiając jednocześnie przesył tej ropy. Ukraińskie drony za, zaatakowały zakład pompowania, tak jak wspomniałem, który jest między innymi jednym z pięciu najważniejszych dla produkcji mieszanki o nazwie URALS i uszkodzenie tych urządzeń może uniemożliwić Rosji, Rosji realizację dostaw, między innymi tranzytem przez Ukrainę. Węgry i Słowacja oczekują wznowienia przez Europę, a premier Węgier, PT Magier, uzależnił od blokowania unijnej pomocy dla Kijowa właśnie od przywrócenia dostaw rurociągiem przyjaźń. Dodajmy, że najpierw Ukraińcy wyłączyli z użytkowania terminale bałtyckie, teraz w rejonie Morza Czarnego. Nie wiadomo, co z tym ropociągiem przyjaźni on wreszcie ruszy, czy nie ruszy już mówiąc tak kolokwialnie, a tymczasem na terytorium Federacji Rosyjskiej, na przykład w miejscowości Tuapse, od kilku dni mamy pożary i dym, który jak powiedział w programie Breakfast Show ekspert wojskowy ukraiński, ekspert wojskowy Juri Fiodorow rozciąga się na odległość nawet do 250 kilometrów. Do tego dochodzi zanieczyszczenie Morza Czarnego i plama ropy która budzi no, grozę wśród mieszkańców tej części wybrzeża i grozi katastrofą ekologiczną od Krymu aż po Socie, a więc na sporym obszarze tego wybrzeża czarnomorskiego, kontrolowanym przez Federację Rosyjską. więc Tu się robi nagle taka czarnomorska zagwostka z elementami wpływów politycznych, geopolitycznych między Unią Europejską, a konkretnie Węgrami, Słowacją i, i Kijowem. Jak z tego spróbuje wybrnąć Wołody Zełański, nie wiem. Można się zastanawiać, czy sami Rosjanie też nie prowokują takiej sytuacji, chociażby po to, by obarczać odpowiedzialnością Ukrainę za brak dostaw rosyjskiej ropy na Węgry i na Słowację, a jednocześnie powodować napięcia między państwami europejskimi a Kijowem po to, żeby od Kijowa jak najwięcej sojuszników odsuwało się albo krzywym okiem patrzyło, a zresztą samo dostarczenie Ukrainie pomocy 90 miliardów euro no to jest dla Rosji duży cios i Rosjanie woleliby, żeby jednak Ukraińcy tych pieniędzy nie mieli. O tej niezwykle skomplikowanej i niejednoznacznej układance mówił Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję. Komentarz. A już teraz naszym gościem jest pan Jan Piekło, były ambasador w Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie ambasadorze, kilka wątków, kilka tematów dotyczących Ukrainy. Ale Jeżeli pan pozwoli, chciałbym właśnie zacząć od tego, co, o czym mówił przed chwilą Maciej Jastrzębski, czyli naprawa i, i wznowienie przesyłu przez rurociąg Aha. przyjaźń. Chodzi głównie oczywiście o tę nitkę biegnącą w stronę Węgier. Czy to, iż ten przesył... Rosyjskiej, dodajmy, rosyjskiej ropy, która płynie przez, przez Ukrainę właśnie w stronę Węgier, oznacza, że 90 miliardów euro, mówiąc kolokwialnie, trafi na ukraińskie konto? No, zobaczymy. Tutaj dwa kraje będą decydujące, to Słowacja i i, i Węgry nie wiadomo jak rzeczywiście się zachowają. Natomiast ja myślę, że to wygląda jeszcze trochę inaczej, bo to to co zresztą pan redaktor korespondent Wasz powiedział że praktycznie to może być tak, że to wszystko jest już naprawione i może ten w Europy ruszać. Tylko żeby ruszyć, to potrzebna jest do tego Europa. A z tym, z tym Rosja ma coraz większy problem. Rzeczywiście Ukraińcy są w tej chwili precyzyjnie skuteczni, to zresztą, wydaje mi się, jest w ogromnym stopniu zasługa Kiriła Budanowa, który zastąpił Jormaka na stanowisku szefa kancelarii prezydenta, który doskonale rozumie i zna wszelkie słabości Rosji i mam wrażenie, że to w bardziej skomplikowanej i trudniejszej sytuacji jest Rosja w tej chwili niż Ukraina. Natomiast co do 90 miliardów, no to to jest kolejna przymiarka. Natomiast niewątpliwie Żałyńskiemu udało się pewnie uratować trochę sytuację finansową Ukrainy wizytami w, w Zatoce Perskiej, w krajach arabskich. Gdzie najprawdopodobniej podpisał kilka umów dotyczących pomocy w walki z dronami irańskimi i pewnie za to dostanie jakieś pieniądze, więc właściwie można powiedzieć, że to Rosja jest czy zaczyna być otaczana przez, przez Ukrainę. No i jest jeszcze czynnik chiński, o którym musimy pamiętać. To jest ważne zachowanie Chińskiej Republiki w, w reżimu komunistycznego Jinping, Jinpinga. I no, po prostu zobaczymy. No, myślę, że wszystkie karty są w tej chwili w grze, łącznie z kartą amerykańską, która jest tutaj też bardzo istotna. Ta karta amerykańska jak mogłaby wyglądać? No, to cały czas generalnie główna rozgrywka to jest Zatoka Parska i to jest tak samo Tajwan. I no pytanie jest, czy w tej sytuacji rzeczywiście Chiny by się zdecydowały na jakąś próbę inwazji czy zajęcia Tajwanu, bo jeżeli by się tak stało, no to... Jakby uwaga zarówno NATO, a przede wszystkim Ameryki skoncentruje się na innych zagrożeniach i no, będzie trudno sobie poradzić z dwoma frontami naraz, bo niewątpliwie nie będą zainteresowane, żeby Rosja dalej toczyła wojnę na Ukrainie, bo to jest zajęcie umysłów na dwa fronty, czyli Pacyfik, Tajwan, Zatoka Perska w tej chwili plus Ukraina i to jest plan to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Powiedział Pan, że w tej chwili paradoksalnie to Rosja jest być może w trudniejszej, w trudniejszej roli. Pojawiają się takie informacje mówiące o tym, że na przykład te problemy z internetem, a właściwie inaczej nie problem, bo to nie są problemy, to jest ograniczanie dostępu do internetu Rosjan przez władze Mosk w Moskwie. To nie jest wcale działanie, które ma zmniejszyć krytykę reżimu, czy też krytykę Putina, którą zresztą obserwujemy. To jest raczej przygotowanie do bardzo bardziej masowego poboru, i to jest przygotowanie, no właśnie wtedy na różnego rodzaju komentarze, i być może protesty społeczne, które mogą się pojawić w tych największych rosyjskich miastach, na no ten wzmożony pobór, ten zwiększony pobór, przed którym przecież Rosja tak długo się broniła, Putin tak długo się bronił, no to jest konsekwencja właśnie coraz mniej optymistycznej, mniej optymistycznie sytuacji rosyjskiej armii na, na paradoksalnie na ukraińskim froncie. No to zdaje się wygląda w tej chwili tak, tak że także ze statystyk wynika, że straty rosyjskie, które Ukraina wymierza w rosyjskiej armii, są, przewyższają możliwość mobilizacyjną w, w Moskwy, Kremla. Więc coś tu na rzeczy jest, natomiast najwyraźniej sytuacja i polityczna, i ekonomiczna w Rosji wygląda już dramatycznie. I, i o tym się. Już głośno mówi, dlatego na przykład różne kanały, które były bardzo popularne, w tej chwili nie funkcjonują, zostały zablokowane przez, przez kremy. Więc to myślę o tym, że tam jest jakieś stadium, że tak powiem, paniki czy problemu i właściwie no, nie można by było się zdziwić, gdyby nagle się okazało, że dochodzi do jakiejś zmiany, czy ewentualnie do jakiegoś przecielenia na, na Kreml. No bo sytuacja po prostu rzeczywiście dla Rosji jest dramatyczna. Rosja straciła przede wszystkim kontrolę kompletną, kontrolę nad, nad Morzem Czarnym. I tutaj musimy zauważyć, że jest bardzo istotny, ważny sojusznik, o którym Europa nie myśli i nie chce myśleć, który by współpracował z Europą w kwestii pomocy Ukrainy. To jest Turcja. To jest Turcja, która ma najpotężniejszą armię NATO na kontynencie eurazjatyckim i która, jak wiemy, Ankara głośno mówi, że uznaje granice Ukrainy w tej formie, w jakiej zostały one zdecydowane i że Kreml, Krym jest ukraiński. Więc dziwi mnie to, że, że Europa tutaj nie próbuje nawiązać jakiegoś kontaktu, tym bardziej, że niedługo będziemy mieli przecież szczyt NATO w Ankarze. Być może będzie ku temu okazja, wyjątkowa okazja, ale wracając trochę do tej sytuacji wewnętrznej, jeżeli chodzi o Rosję, pojawiają się takie doniesienia. Oczywiście pytanie, jaka, ich, jaka jest ich realna skala, ale doniesienia mówiące o tym, że na przykład coraz więcej rosyjskich blogerów i myślę o tych blogerach, oficjalnych, którzy do tej pory na przykład wspierali jednak politykę Władimira Putina, zaczyna coraz śmielej, i coraz odważniej krytykować postawę Rosji, sytuację w Rosji samego Władimira Putina. Takim przykładem ma być między innymi blogerka Wiktoria Boni, która jest obserwowana przez miliony Rosjan, która wprost zaatakowała już nie rosyjską politykę, nie, nie sytuację w samym, w samym państwie, ale wprost zaatakowała samego Putina, Włodzimierzu, Włodzimierzowiczu, was się boją, naród was się boi, blogerzy was się boją, artyści się boją, gubernatorzy się też boją i tak dalej, i tak dalej. Zostało wymienionych wiele różnego rodzaju bolączek, między innymi coraz większa korupcja, która dotyka Rosji. Do tego doszła jeszcze jedna dosyć, no, chciałoby się powiedzieć, zabawna sytuacja, no ale zważywszy na ofiary, które są konsekwencją tych działań, to trudno to mówić o, o jakimś nawet czarnym humorze, ale myślę o ogłoszeniu zajęcia całego obwodu Ługańskiego przez siły rosyjskie i znów na tych ofi oficjalnych kanałach, oficjalnych blogerów, oficjalnych komentatorów zeroiło się od komentarzy, że to wielki sukces, bo rzadko po raz piąty, szósty czy siódmy zdobywa się dokładnie ten sam teren. No no tak, no. to jest jakiś problem, natomiast Rosjanie nie mają w tej chwili dostępu nawet do, powiedzmy, ja nie mówię, że niezależnych informacji, ale nawet do tych informacji, które były dostępne w tych powszechnie używanych przez Rosjan w kanałach komunikacyjnych w internecie. I no, to by świadczyło o tym, że to jest ogromny problem dla kremlowskiej narracji. I jest pytanie, to jest myślę bardzo ważne pytanie, jak na to reaguje Pekin i czy Pekin będzie w tej chwili skutecznie pomagał Rosji, żeby dalej mogła prowadzić wojnę będzie coraz bardziej próbował się dystansować. I być może nawet w pewnym momencie dojść do wniosku, że właściwie to przecież Rosja zajęła kiedyś chińskie terytorium, mimo że warto do tego tematu wrócić. nie? Myśli pan, że taki scenariusz jest w jakimkolwiek stopniu realny? Ja myślę, że w tej chwili jak widzimy to, co się dzieje na świecie, każdy scenariusz może być realny i należy po prostu patrzeć na te scenariusze z, oczywiście z pewnym dystansem, ale być przygotowanym, bo wszystko jest możliwe. No, ja wiem, że w pewnym momencie w Chinach pojawiły się, pojawiły się mapy, gdzie pewne miasta i obszary dalekiego wschodu rosyjskiego uzyskały ich chińską nazwę, więc jest jakiś proces, który się mhm. dzieje i ja nie mówię, że to jest przygotowanie do inwazji, natomiast ja myślę, że to jest jakiś rodzaj szantazu, który, który, którego Xi Jinping może użyć przeciwko Putinowi, gdy nie chciał wykonywać poleceń, które płyną z Pekinu. No i warto też pamiętać o tym, że jednak ten, ten czas, który jest liczony w chińskiej polityce, on płynie zupełnie inaczej niż na zachodzie. Mówi się o tym, że chińscy dyplomaci, czy też chińska polityka zagraniczna, ona się nie spieszy. I tak, no z jednej strony się nie spieszy, a z drugiej strony no, mieliśmy informacje o jakichś problemach wewnątrz partii. Nawet jakiejś próbie puczu wojskowego jakiś czas hmm. temu. No i no jest w tej chwili Tajwan i jest Japonia, która prowadzi coraz bardziej proamerykańską i również antychińską i antyrosyjską. Skuteczną politykę, co trzeba powiedzieć i myślę, że to jest trochę nowe rozdanie. I to, że sojusznik Chin... Iran, gdzie wypro, wypro, wypróbowano różne, wypróbowano różne m, technologie militarne chińskiej produkcji, że w Iran najwyraźniej po prostu no, jednak biorąc pod uwagę wszystko, co się tam dzieje, przegrywa, a nie wygrywa z Ameryką choć inna sprawa, że to zwycięstwo Amerykanów miało być szybkie, błyskawiczne a takim nie jest, ale to w takim razie Panie Ambasadorze, na sam koniec jeszcze jedna bardzo ważna myślę, że szczególnie dla nas informacja z Ukrainy Instytut Pamięci Narodowej poinformował że w pierwszym dniu prac poszukiwawczych prowadzonych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono szczątki ofiar zbrodni chodzi oczywiście o Orześ Wołyńską i Pan przekazał, że odkryto nieznany dotąd, nieznaną dotąd mogiło zbiorową Możemy to traktować no, jednak w kategoriach pewnego przełomu, no bo przypomnijmy sobie, że przez ostatnie miesiące, przez ostatnie lata z tego typu pracami po, po stronie ukraińskiej był dość, dość poważny kłopot. Tak, no, jak byłem ambasadorem, to dość dobrze pamiętam, że to jednak był i cały czas jest jakiś problem. To jest problem różnej wizji historii. No i to jest problem pewnej dziedzictwa, pewnego dziedzictwa ukraińskiej powstańczej armii, dla, która walczyła, to warto podkreślić, walczyła z Sowietami do lat 60., kiedy właściwie w Polsce już po ziemie było kompletnie zdławione przez, przez Sowiety i przez kolaborantów z RL. Więc... Myślę, że w tej kwestii w pewnym momencie zacznie, zaczniemy się dogadywać i pewnie do jakiegoś przełomu dojdzie. To jest bardziej skomplikowane zagadnienie, które się nakłada i na historię PRL-u i nakłada się na historię 1920 roku, ponieważ pierwsza, właściwie taka rzeź wołyńska miała miejsce już w 1920 roku, kiedy na Warszawę szły oddziały Armii Czerwonej z doradcami politycznymi, którzy radzili w ludności, żeby wyrznęli Polaków po to, żeby zająć ich gospodarstwa, co potem w 1943 roku zostało zrealizowane w podobnej formie. Więc warto by się jeszcze nad tym wszystkim zastanowić i przygotować się po prostu do tego, żeby ten problem wreszcie w duchu porozumienia rozwiązać, o czym marzyłem i to byłem za, zaangażowany w kompasadu. Wierzy pan w to, że jeżeli chodzi o ten temat, to obie strony są dziś gotowe do, właśnie do tego, żeby na spokojnie, bez emocji e, usiąść i, i no, ustalić jakieś wspólne stanowisko, które byłoby nieskażone bieżącą polityką? Ja tego nie powiedziałem, panie redaktorze. Dlatego na, pytam. Na to, natomiast y, mam nadzieję, że że tak się stanie i że musimy się do tego przygotowywać. I jedna i druga strona i gdzieś chyba i po jednej i po drugiej stronie wśród elity intelektualnej i, w, i ukraińskiej i polskiej jest myślenie w takich kategoriach, że to jest dla nas szansa i jeżeli nie wykorzystamy i jeżeli się damy wpuścić w to, w co Rosja stara się nas wpuścić od dawna, czyli w konflikt polsko-ukraiński, no to będziemy mieli, jak to się mówi, przerombonę. Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie. Panie ambasadorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.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 Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatkigov.pl oraz pozytek ngo.pl. 1,5 się serce. Ogłoszenie społeczne autopromocja.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 Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 10.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Ponad tysiąc pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto zgłosiło się już do prokuratury. Liczba zgłoszeń w tej sprawie rośnie lawinowo, mówił rzecznik prowadzącej śledztwo Katowickiej Prokuratury Regionalnej Michał Binkiewicz.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 Powołanie Komisji Śledczej w tej sprawie rozważa marszałek Sejmu jeszcze Czarzasty. Pomysł marszałka to dobre rozwiązanie, ale tą sprawą powinny się przede wszystkim zająć odpowiednie służby. Oceniał nasz poranny gość Kamil Wnuk z Polski 2050. To sprawy wyjaśnić także pod kątem politycznym. Być może Komisja Śledcza byłaby dobrym rozwiązaniem. To nie jest temat zero-jedynkowy. Sprawę trzeba na pewno wyjaśnić. Pewno głównym organem, które powinien się tym zająć jest Polska Prokuratura i organy ścigania. Natomiast no, no, trzeba się zastanawiać też pod kątem tego wątku politycznego, jaki ma wpływ na to, co się wydarzyło. Kilka dni temu premier Donald Tusk szacował, że liczba pokrzywdzonych w tej sprawie może sięgać 30 tysięcy. Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą o zorganizowanie spotkania. Zeleński Putin poinformował o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy Andriy Sybicha. Według Sybichy strona ukraińska jest zainteresowana spotkaniem, ponieważ chce nadać nowy impuls dyplomatycznym relacjom. Szef MSZ nie ujawnia jednak, jak Ankara zareagowała na te propozycje. W piątek, przypomnijmy, prezydent Turcji Recep Perdoan potwierdził gotowość Ankary do wspierania bezpośrednich rozmów między Kijowem a Moskwą, w tym ewentualnego spotkania przywódców, ale pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę. W Katowicach rusza dziś trzydniowy 18. Europejski Kongres Gospodarczy, zaliczany do największych wydarzeń tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Hasło przewodnie EKG to siła dialogu, podkreśla prezes grupy PTWP i inicjator kongresu Wojciech Kuśpik. Jak podkreśla wśród tematów, bardzo ważne miejsce zajmie energetyka. Z jednej strony bardzo dużo będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie przemyśle obronnym. Będziemy rozmawiać o tym, jak budować konkurencyjność gospodarki Europy. Oczywiście będziemy rozmawiać o energii, o cenach energii, o tym, jak ma wyglądać ta transformacja energetyczna, żeby doprowadzić do niskich cen energii. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Niski poziom wody utrudnia ratowanie wieloryba w Bałtyku. Ratownikom udało się lekko poprawić pozycję ssaka, który tkwi u niemieckiego wybrzeża od tygodni. Nakarmili go też makrelą i czekają na przypływ. Przy użyciu ciężkiego sprzętu ratownicy tworzą rynnę, którą humbak Timi, nazywany też HOPE, czyli nadzieja, ma się skierować ku wyjściu z zatoki i otwartym wodom Morza Bałtyckiego. Dzień w Polskim Radiu 24. Za 27 minut godzina 11. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Jerzy Modlinger. Dzień dobry. Towarzystwo Dziennikarskie. I przed nami komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych.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 Źle o nas mówiliście, w związku z tym w... w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 to zapominamy o tych kłótniach w rodzinie, wybaczamy sobie wzajemnie, bo przecież No tak, Nie po takie, nie, nie takie koalicje nasz parlament tak już, już, już widział. To idąc dalej, na ile to, co się dzieje po stronie Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, jest... Przepraszam, jeszcze teraz, jak pan mówi, nie takie koalicje y, parlament widział, no to ja pamiętam koalicję z y, samoobroną i Ligą Polskich o to i Rodzin. O tym myślałem na przykład, tak. Która wszystkim koalicjantom, e, e, e, e, e, e, ewentualnym koalicjantom prezesa daje do myślenia.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 Polska 2050, a właściwie to, co z niej pozostało, czyli Zwolennicy Pani, Pani W tym głosowaniu ogromną rolę, jeśli nie, nie decydującą, e, grają kwestie osobiste, sympatie, antypatie. Przez te kilkadziesiąt miesięcy, przez ten, przez ten czas, e, jedni ludzie się dosyć polubili, a inni się bardzo znielubili e, i, to, i to może zaważyć. E, wydaje mi się, że czy PSL nie będzie głosował przeciwko ministrowi własnego rządu. Może się zdarzyć jeden pojedynczy, poje, kilku pojedynczych posłów, którzy, e, tak jak Marek Sawicki, mają swoją e, oddzielną pozycję w PSL-u, e, ale PSL poprze. Nie wiem, jak się zachowa, e, zachowa e, 20-50 i Pełczyńska-Nałęcz, pani poseł, e, nie pani poseł, <grytanie> pani minister Pełczyńska-Nałęcz, y, Sądząc po wypowiedziach i jej, ich, jej ambicjach i, nie, i osobistych niechęciach, szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby głosowała przeciwko wotum przeciwko nieufności, że raczej by wsparła to wotum opozycyjne. No i wtedy jakby się zachował premier Tusk,